Chwała Bogu, bracia i siostry. Cieszę się, że mogę być u Was. Jest to radością, że mogę dzielić się Bożym Słowem. Ale wiecie co, nie mam Wam za dużo do powiedzenia, bo słyszałem, jakie pieśni śpiewacie. Jestem przekonany, że jeśli wierzycie we wszystko to, co śpiewaliśmy wspólnie, to nic już, to wszystko mamy, kochani. Naprawdę, jestem zawstydzony. Jedną pieśń, którą śpiewaliście tutaj, śpiewaliśmy, ja też śpiewałem. Niesamowite. Oby nam Bóg dał takie postawy i jestem wdzięczny Panu naprawdę. Chciałbym opowiedzieć, jak Jezus zbawił mnie i troszkę powiedzieć też o tym, jak żyjemy. Jesteśmy w Wicecho, to jest takie miasteczko, naokoło tego miasteczka mieszkamy. To jest na zachód od Hamburga, kawałeczek 50 kilometrów. Tam się spotykamy, jesteśmy niewielką grupką także około 10 osób nas jest, jesteśmy zborem polonijnym i mamy jedną Rosjankę, siostrę drogą, która której tłumaczymy wszystko na niemiecki, bo rosyjskiego nie, nie umiemy i jest nas niewielu, ale kochamy Pana, kochamy Pana i chcemy Mu się podobać, to jest w naszych sercach, to jest naszym pragnieniem. Jak Pan zbawił mnie, jak żebyście wiedzieli, co to za jeden co stoi przed Wami wiadome, że tylko z życia poznajemy się. Dziękuję. Tylko z życia poznajemy się prawdziwie. Patrzymy na swoje życie. To jest, wtedy możemy zobaczyć, ja co naprawdę jesteśmy. Teraz wiecie, no, wszystko mogę Wam powiedzieć. Musicie mi zaufać, że jest, że nie mówię Wam głupot. Tak, że się urodziłem w Szczecinie. I tak w wieku 11 lat wyjechaliśmy do, do, Niemiec. No i w tym czasie właśnie moi rodzice się rozwiedli. To było akurat, tak wszystko się połączyło, zazębiło i żyłem z tatą w sumie w Niemczech sam od tej pory. No i no tak nie było różowo. Tata dużo pił, nie było łatwo. No i tak miar szybko tam no zacząłem, tak stoczyłem się, wiecie, tak po ludzku mówiąc. Zacząłem już w wieku 14 lat pić, później brać narkotyki i tak... Tak naprawdę moje życie, już tak przed dwudziestką, to krążyło około takich w sumie trzech rzeczy, takie trzy takie centralne punkty. To była moja grupa muzyczna, w której grałem, to metalowa, to był, był narkotyk, był haszysz i moja, moja dziewczyna. Naokoło tego krążyło wszystko. To była moja wartość, moje, moje skarby w moim życiu. Niczego poza tym nie miałem to było moje życie. I właśnie... Jeden człowiek wierzący, z którym naprawdę bardzo dobrze się znaliśmy. Przez lata codziennie praktycznie się wydawaliśmy, przyjaźniliśmy się. Później się troszeczkę nasze drogi rozeszły. I on był też troszeczkę taki szalony i nawrócił się. Nawrócił się i przyszedł do mnie z bibią pod pachą i zaczął mówić mi o Bogu, o Biblii, o Kościele. Był taki bardzo zapalony. I to, co widziałem, nawet widziałem, nawet sam słysząc go jako człowiek jeszcze no, niewierzący, to, to wydawało mi się takie, to wszystko takie. Poruszało mnie bardzo. Mimo, że nawet widziałem, że niektóre rzeczy takie były niespójne, że on sam może jeszcze niektóre rzeczy nie rozumie. Takie ja miałem wrażenie, że na niektóre pytania sam nie umie odpowiedzieć jeszcze sobie, ale to, co mówił, ja widziałem zmianę też w jego życiu. Widziałem naprawdę, że to jest inny człowiek. Bo przez lata znaliśmy się, widzieliśmy się. I widziałem innego człowieka, który stoi przede mną. I to mnie naprawdę poruszyło. Wiecie, jak moi rodzice się rozwiedli w wieku 11 lat, to powiedziałem tak, do tego, do tej czasu byłem bardzo tak, rodzice mi nie chodzili do kościoła, ale kazali mi chodzić do kościoła. E, mówili, że mnie pali i palili. I różne inne rzeczy robili, których ja nie mogłem robić. E, ale musiałem chodzić co dzień do kościoła. I e, starałem się w to wszystko szczerze wierzyć jako, jako dziecko ale jakoś takie, to było jednak takie, no, nie, dzia nie działało. Ale w wieku 11 lat, kiedy moi rodzice się rozwiedli, to powiedziałem sobie, tak stanąłem na środku pokoju, tak postarałem się mocno, trudno mi to przyszło i powiedziałem Panu Bogu, że go nienawidzę, że on nie może być Bogiem miłości, jeśli dopuścił do takiego zła, do takiego bólu, bo ból był niesamowity. No i właśnie ten, ten od tej pory, tak jak byłem z Bogiem na, na bakier, ale kiedy właśnie ten brat Tomek przyszedł do mnie, to moje Ewangelię, to... To było, coś, to było coś, czego nie znałem. Naprawdę, to mnie poruszyło. Wiedziałem, że to jest, widziałem, że to jest autentyczne. Że on nie, że on naprawdę coś przeżył. Że on naprawdę, naprawdę to jest w jego życiu, o czym on mówi. No on poszedł, pożegnaliśmy się. No i moja dziewczyna przyszła i usłyszała o wszystkim, że chce jechać na jakieś nabożeństwo. I zaczęła płakać. Nie jedź tam. To jest jakaś sekta. Nie, nie słuchaj, nie słuchaj go. Ja pomyślałem, no bałem się jej stracić. I powiedział, no dobrze, no to no to dobrze, to wtedy znajdę jakąś wymówkę. Znalazłem jakąś wymówkę, tak nie pojechałem. I tak e, czas mijał, dalej się staczałem, problemy miałem ze zdrowiem z powodu tego stałego palenia, palenia, palenia. Dziewczyna gdzieś tam sobie poszła, w grupie się nie układało muzycznej, jakoś tak wszyscy byli skłóceni, jak to często bywa w tych grupach. I ostatecznie, i na wtedy nagle znów przyszedł ten, ten brat, jakoś się spotkaliśmy. On zaczął znów mi głosić Ewangelię, znów mi zaczął mówić. I wtedy jakoś byłem bardziej sceptyczny. Pierwszy raz, kiedy mi mówił, nie mogłem spać. Nie mogłem, za, nie mogłem spać. To tak we mnie działało, że nie mogłem zasnąć. I potrzebowałem wtedy kolegę, który przy, przy, przyszedł i powiedział, przy piwie i zaczął mi, nie, to słuchaj, to filozofia, to różne są religie, nie słuchaj tego, takie bajki. I jakoś wtedy Duch Święty odszedł, zostawił mnie. Naprawdę ewidentne to było, że... Miałem wtedy spokój, ale właśnie później po tym roku złożyłem swoją Ewangelię i już tak... Już byłem bardziej sceptyczny, już było trudniej, już słuchałem, no ale dzisiaj ja wiem, czy to jest prawda. I bo doszło do takiej dziwnej sytuacji. Wydaje no, dałem się namówić znów, żeby pojechać na nabożeństwo, pojechałem tam na, na nabożeństwo i przy każdym słowie, które było mówione, tak naprawdę to myślałem sobie, kto wie, być może, ale skąd ja mogę wiedzieć, czy to jest prawda? Być może tak, ale może też nie. I tak po tym, po tym nabożeństwie, to było, my było wieczorne do dzisiaj, takie popołudniowe nabożeństwa w niedzielę i po tym miała być taka ewangelizacja. Niemcy organizowali taką ewangelizację wtedy i, i ten właśnie mój przyjaciel powiedział do mnie Zostań, chodź jeszcze, zobacz jeszcze będzie ten, taka, nie, tak ten bardzo ciekawie będzie, chodź zostań jeszcze. o ja się spieszę, muszę do taty jechać, odwieź mnie do domu. On mnie wtedy przywiózł, odwieź mnie do domu. I tak Rzeczywiście, krótko wszedłem do taty i prędko wtedy szedłem do domu. Prędko wszedłem do domu i tak, tak jakbym słyszał wewnętrzny głos, dokąd tak się spieszysz? Ale się spieszyłem, żeby zapalić. Koniecznie chciałem zapalić. Prędko do domu, żeby zapalić. Tutaj sam mieszkałem, miałem małe mieszkanko. I wszedłem do domu, zapaliłem. Narkotyk niesamowicie dobrze działał tego wieczoru, ale myśli dalej były. Myśli dalej były. I miałem taką walkę, wiecie, w mojej głowie było z jednej strony, no zobacz, Jezus umarł za ciebie na krzyżu, za twoje grzechy umarł na krzyżu. I z drugiej strony taki, taki jakby głos, no ale przecież zobacz, jest cierpienia na świecie, jak to by mógł być dobry Bóg, który coś takiego dopuszcza. I była naprawdę taka walka. Ja powiedziałem, dobrze, jeszcze raz zapalę. Jeszcze raz zapalę. Byłem jeszcze bardziej odurzony i nadal wszystkie te myśli były. I byłem na tyle trzeźwy, że wszystkie te myśli rejestrowałem i nie dawało mi spokoju. Wtedy powiedziałem tak, panie, jeśli jesteś, Boże, jeśli ty jesteś, to rzeczywiście to jest warte, żeby wszystko położyć na szali przed tobą. A jeśli nie, jeśli to jest kolejne religijne placebo, to ja to znam. I ja to do, doświadczę, że to jest kolejna bajka. Kolejna bańka, która po prostu się rozbija i jej nie ma. Jak stanąłem na środku mojego pokoju, wiecie, paradoksalnie po, poza ewangelizacją, wiecie. Uchyliłem się do ewangelizacji. Ale Duch Święty nie znalazł bez ewangelizacji. Bez, bez, tego, bez tego zorganizowanego przedsięwzięcia. I stanąłem na środku pokoju i zacząłem wyznawać Bogu swoje grzechy. Wiedziałem, że, że, że jestem brudny, że, że jestem skalany przed Nim, że potrzebuję oczyszczenia. I zacząłem wyznawać Mu wszystkie moje grzechy, aż w końcu doszedłem do tego miejsca, gdzie chodziło o narkotyk. Dla mojej dziewczyny już próbowałem przestać, zostawić to. <śmiech> Na jakiś czas zawsze dawałem radę, ale później zwracałem. Bo jak mleko, wiecie. Głód był cały czas. Głód był. Mogłem odstawić, ale głód pozostawał. I tak, e, kiedy właśnie doszedłem do tego, powiedziałem: Boże, ja. Ja nie potrafię tego sam zostawić. Ja próbowałem, ale ja sam nie potrafię. Ale jeśli ty jesteś realny, to pomóż mi. Uwolnij mnie od tego i wiecie, zaufałem w Jezusa śmierć krzyżową za moje grzechy, w to, że On naprawdę jedynie jest w stanie ponieść mój grzech, wziąć go na siebie on to zrobił i oczyścić mnie doskonale i on to zrobił, wiecie, wtedy naprawdę po prostu powiedziałem Boże, ufam Ci, ufam Ci chcę ufać Ci od teraz i tak otworzyłem oczy i taki bogi się czułem, taka lekkość przyszła i myślałem Wiedziałem, że coś się zmieniło, ale nie, nawet nie, nie potrafiłem tego uchwycić, nie wiedziałem dokładnie o co chodzi, ale wiedziałem, że coś coś się zmieniło. Byłem taki lekki, radosny, świeży. Usiadłem tak na kanapie, jeszcze odurzony, ale jednak coś w umyśle, jednak dziwne to było. Usiadłem na kanapie, zacząłem się zastanawiać, co się, co się stanie. I przyszedł taki, zadzwonił dzwonek tego wieczora u drzwi i okazał się, to taki kolega, z którym często braliśmy narkotyki. I tak chwilę porozmawialiśmy. I zaczęłem mu, po prostu to wypełniało za mnie, mu mówić, co przed chwilą zrobiłem, co się stało. I wtedy mi się tak wymknęło, powiedziałem, wiesz co, ja nigdy więcej nie zapalę. No tak spojrzał na mnie, zdziwiony. I mieliśmy taką, taką zasadę robić przerwy, żeby sobie udowodnić, że nie jesteśmy uzależnieni. Parę dni przerwy. I, yy, i on spojrzał na mnie i mówił, tak, tak, zrobimy przerwę. Ja wtedy spojrzałem na niego, ja najpierw sam byłem zaskoczony tymi słowami, powiedziałem, co ja powiedziałem? Na, co ja się, na jaką odwagę się zdobyłem? Czy to. I wtedy przyszła ta pewność. I wtedy naprawdę z tą pewnością mogłem słuchaj, ja nigdy więcej nie zapalę. I on wtedy zrozumiał, coś w tym jest. bo niedziela wieczorem. I ja powiedział, tak? To ja zostawię to tutaj. I zostawił towar. A zawsze ja on wiedział, że podbierałem z jego towaru, okradałem ich. To było normalne u nas. I wtedy troszeczkę się znowu przestraszyłem. Mówię, ludzie, nie? Co ja, co ja powiedziałem? Czemu jestem nagle taki odważny? Dobrze, położyłem się spać. I wiecie, rano wstałem, budzik szybko jeszcze wtedy, do szkoły jeszcze, szkoły robiłem, do szkoły szybko. Normalnie bym kręcił joint, ale nie było nawet czasu, żeby pomyśleć o tym. Prędko do szkoły, w szkole jakiś taki spokojny dzień. Ja też nie chciałem o tym myśleć, wiecie, bo trochę się bałem tej konfrontacji z narkotykiem znów. I później wróciłem po szkole do domu. Wszedłem do domu, wszystko jeszcze stało na stole. My nie sprzątaliśmy, też nie jedliśmy śniadań. Zawsze tak, wszystko było gdzieś tam od południa się zaczynało. Normalne, takie w miarę, jakieś życie jeśli tak można nazwać, i szedłem do, do, do, do pokoju, zobaczyłem to wszystko na stole i nie było głodu. Po prostu nie było głodu. Po prostu nie miałem pragnienia, nie miałem potrzeby, żeby chwycić za to. Normalnie było z drodzymi rękami prędko chwycić, tak zapalić i wtedy jakieś pierwsze posiłek dnia. Ale to była naprawdę wolność, była swoboda i po prostu zrozumiałem, Rzeczywiście, Boże, Ty, Ty, rzeczywiście, Ty, Ty to rzeczywiście zrobiłeś. Ty to rzeczywiście zrobiłeś. Ty rzeczywiście uwolniłeś mnie od tego narkotyku, od tego wszystkiego. Wiecie, ubiegłem do, do tego wierzącego małżeństwa, które znałem tam, oni dali mi zdziwieni, dali mi Biblię, zacząłem czytać Biblię i wiecie, bardzo wiele zmian. Oczywiście największa zmiana, miałem pokój. Już w drodze do, do samochodu tego poranka, od razu ten, ten poniedziałek właśnie, od razu po tym, jak... Prędko spieszyłem się, do, że jeździliśmy samochodem razem, taka ktoś nas zabierał, tam była zawsze taka dziewczyna, która jest strasznie niecierpiana. No, widziałem jej. Idąc do tego samochodu, miałem potrzebę jej przebaczyć. Miałem potrzebę się o nią pomodlić. I już wtedy widziałem te zmiany, widziałem, że coś naprawdę było dla mnie niesamowite. I wiecie, miałem od tej pory, po prostu miałem pokój z Bogiem, wiele rzeczy się zmieniło. Mogłem pójść do mego ojca i powiedzieć mu: Tato, ja Cię kocham. No, był w szoku, on nie wiem, myślałem, że zawariowałem, bo myślałem, że zawariowałem, bo ja nienawidziłem go przez lata, tak. Mieliśmy bardzo, bardzo trudne, trudne, trudne relacje. Wiele rzeczy się naprawdę zmieniło. I Bóg prowadzi nas przez te całe lata. Bóg domi kochaną żonę, kochanych braci, i siostry, kochanego synka. Bóg jest dobry. Chcę Wam zaświadczyć dzisiaj, Bóg jest dobry. Są dać chwały Panu Jezusowi. Nie chcę, żeby koncentracja była na człowieku, Wybaczcie, że tak dużo opowiadałem mu zresztą w tym swoim przeżyciu, ale to Pan Jezus jest, jest, nie będzie uwielbiony. Chciałbym dzisiaj mówić o naszym udziale w planach bożych. To znaczy, jaką postawę musimy mieć jako dzieci boże, jako ludzie wierzący, żeby Bóg mógł nas użyć, żeby Bóg, Bóg mógł nas wpiąć w swój plan, w swój plan. Bo wiecie, wiadomo, o tym na pewno dobrze wiecie, że no Bóg nie jest za bardzo zainteresowany w tym, żeby, żeby, żeby pomóc nam realizować nasze plany. Ale jest bardzo zainteresowany w tym, żeby nas nauczyć, żebyśmy uznali Jego plan za ten najwyższy, najwspanialszy. Żebyśmy z całym sercem zechcieli wypełniać Jego wolę, być w tym planie, szukać Jego planu, a nie szukać naszych planów. To jest taka, myślę, ważna, ważna, ważna sprawa, ważna myśl. I wyjście do Filipian, w drugim rozdziale czytamy o pewnej zależności. List do Filipian, drugi rozdział i wersety 12-13. do 13. Przeto miłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz, pod moją nieobecność byliście posłuszni. Z bojaźnią i drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was ich cenie i wykonanie. Przed tym fragmentem apostoł Paweł opisuje postawę, naszego Zbawiciela, postawę Mesjasza, Jezusa, naszego Króla. Pisze o tym, jak ten, który jest, był i zawsze będzie najwyższy. Uniżył się na krótki czas, całkowicie, najniżej jak można się uniżyć, zawisł na drzewie, jako ten, który przyjmuje na siebie to najgorsze zło, jako ten, który przyjmuje, staje się e, najbardziej pogardzonym człowiekiem Wszechświata. I w tym wszystkim Jezus jest naszym wzorem. I Paweł opisuje w piątym wersecie, mówi, takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Jezus nie skłonił swojej głowy przed cierpieniem. Musiał często korygować uczniów swoich, jego słuchaczy, mówić im, słuchajcie, to, to jest moja droga. Moim pokarmem jest wykonać wolę Ojca, mówił Jezus. Ale jaka ta wola wyglądała? Kulminacją tej woli... Tymczasową był krzyż. Jezus wiedział, że jego życie na ziemi zmienia do tego strasznego, dramatycznego momentu. Oczywiście potem była chwała, zmartwychwstanie, uwielbienie. Ale y, tą straszną chwilą był krzyż, która była w centrum woli Ojca. Także Jezus wiedział, przyszedłem, aby wykonać wolę Bożą, aby wykonać Boży plan. Stąp skrzyża, wołali ludzie na niego. udowodnij, pokaż, stąp z krzyża. Z łatwością Jezus mógł to zrobić, ale tego nie zrobił. Nie zrobił, żeby zbawić nas, nie zrobił tego, żeby wypełnić Boży plan. I tutaj Paweł w 12 wersecie mówi, przetomułowani moi jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej, teraz pod moją nieobecność byliście posłuszni z bojaźnią i zadrżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Zobaczcie, Paweł tak jakby mówi, nie tylko w mojej obecności, nie tylko kiedy ja, którego, który, którego uznajecie jako autorytet jakiś być może, jako, jako tego, o którym wiecie, że, że Pan działa, tak, że przyznaje się do mojej posługi, do postoła, pogan, nie tylko pod moją obecność bądźcie posłuszni, bo mówi, tym bardziej pod moją nieobecność, tym bardziej, jeśli ja was nie widzę, jeśli ja nie potrafię wam doradzić, wam pomóc, was zachęcić, tym bardziej. Tym bardziej bądźcie posłuszni. Tym bardziej bądźcie posłuszni. I mówi dalej, z bojaźnią i drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Co to znaczy, z bojaźnią i drżeniem? To znaczy, że apostoł Paweł mówi, Trwajcie w bojaźni Bożej. Bójcie się Boga. Nie człowieka, nie tego Pawła, który, apostoła, który może Was, Wam jakoś pomóc, wam doradzić, zachęcić i tak dalej. Ale nie tego Pawła Apostoła. Paweł Apostoł mówi, bójcie się Boga. Z bojaźni i zadrżeniem pod moją nieobecność, jemu słuszcie. O wiele gorliwiej, bo On Was widzi. To jest bojaźń Boża. Czyli, Napędem do służenia Bogu, Paweł tutaj tak jakby mówi: Nie ma być człowiek, który nam pomoże, czy nas jakoś zachęci, napomni, jakkolwiek widzi nas. Tak? Tylko bojaźń Boża. Bo czym, czym charakteryzuje się bojaźń Boża? Co to znaczy? Co to znaczy, że mamy bać się Boga? E w drugiej księdze mojżeszowej, w dwudziestym rozdziale i dwudziestym werset, druga księga mojżeszowa, dwudziesty rozdział, dwudziesty werset, czytamy takie słowa: Wtedy rzekł Możesz do ludu, nie bójcie się, bo Bóg przyszedł, aby was doświadczyć. I aby bojaźń przed Nim była w was, abyście nie grzeszyli. I to nam pokazuje bardzo ważną cechę bojaźni Bożej. Bo zobaczcie, tuż przedtem lud jest w panice, w lęku. Oni boją się, że umrą, boją się, że zginą. Osiemnasty werset mówi, a gdy wszystek lud zauważył grzmoty i błyskawice i głos trąby, i górę dymiącą, zląkł się lud i zadrżał i stanął z daleka i rzekł do Mojżesza, mów ty z nami, a będziemy słuchali, a niech nie przemawia do nas Bóg, abyśmy nie pomarli. Chłanie, to, to była panika. Oni bali się, że za chwilę zginą, że Bóg ich zniszczy. I zobaczcie, co mówi do nich Mojżesz. Nie bójcie się. Czyli nie miejcie tego rodzaju strachu, lęku, paniki, która chce uciekać od Boga, która boi się, że Bóg was zniszczy, że chce dla was źle. Ale mówi dalej, nie bójcie się, bo Bóg przyszedł, aby was doświadczyć i aby bojaźń przed Nim była w was, byście nie grzeszyli. To jest bojaźń Boża. Jedna z cech bojaźni, z charakterystyki bojaźni Bożej. Abyście nie grzeszyli, boicie się Boga. Z drżeniem i z bojaźnią, pisze Paweł, podchodzimy do świętego Boga, ale podchodzimy do Niego, wiedząc, że jest Bogiem pełnym miłości, że On chce przyjąć nas, chce prowadzić nas, chce nas błogosławić. A my mamy bać się grzeszyć, bać się grzechu, uciekać od, przed, przed złem. Także świadomość Bożej świętości, to jest taka jedna cecha, jedna jedno, jedno charakterystyka tego, tej... Bojaźni Bożej. inna jest takie postępowanie w świadomości, że Bóg zawsze wszystko widzi. Że Bóg zawsze wszystko widzi. Czego nawet ludzie nie widzą. To jest też powiązane z tym, co Paweł mówił. Podczas, pod moją nieobecność, kiedy żaden człowiek cię nie widzi, kiedy możesz coś zrobić, kiedy myślisz coś, możesz nawet robić coś, co jest pozornie, dobre, ale robisz to ze złych motywacji. Bóg to widzi. Bóg widzi serce. Boimy się Boga. I dlatego w trzeciej Księdze Mojżeszowej. Trzecia Księga Mojżeszowa, 19 rozdział. Trzecia księga, o dziewiętnasty rozdział i czternasty werset. Tu są napisane takie słowa. Nie będziesz złożeczył głuchemu, a przed ślepym nie będziesz kładł przeszkody, ale będziesz się bał Boga swojego. Jam jest Pan. Prawda? Ślepy nie będzie widział, jak kto mu podstawi nogę. Być może nikt tego nie będzie widział, podstawi nogę, tak? Bo on nie widzi tego. Głuchy nie usłyszy, kiedy mu się źle mówi do niego. On po prostu nic nie słyszy. I dlatego człowiek może pomyśleć, nie boję się tego, że on mnie usłyszy, no bo nie boję się tego, że ten to zobaczy, no bo oni po prostu tego w tym momencie ten i ten człowiek tego i tego nie widzi. Ale zobaczcie, że to jest napisane, ale będziesz się bał Boga swojego. Jam jest Pan, ja jestem Jachwę. Czyli Bóg mówi, mimo że... Mógłbyś powiedzieć, no, no nie boję się. W sensie, że mam, mam śmiałość, żeby nawet tutaj sobie pozwolić jakimś człowiekiem. Pozwolić sobie tak czy tak go potraktować. Źle go potraktować. Albo ze złych motywacji go potraktować jakoś. To pismo mówi tutaj będziesz bał Boga. się, się Będziesz się bał Boga swojego. Bo ja jest, jestem Panem. Ja, jest, ja jestem Jachwę, mówi Bóg. Nie? Jeżeli go się boimy. Ze względu na niego tak mamy postępować. Jeszcze jedna rzecz w Mateusza, 10 rozdziale. To jest też pewne takie oddziaływanie Bożej, bojaźni. Jeśli mamy bojaźń Bożą, to też taka charakterystyka tego tej postawy, tej cechy, tej, tego, tego no, tej cnoty. Mateusza, 10 rozdział. Mateusza, 10 rozdział i werset.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 tylko sprawiedliwy sędzia, święty sędzia, którym jest Bóg oczywiście. Tylko On ma taką moc, żeby człowieka, żeby zdecydować o wieczności człowieka, żeby powiedzieć właśnie sprawiedliwie osądzam cię. Tak? Oczywiście mówimy teraz o sądzie ostatecznym. On chce zbawić każdego człowieka, każdego, pragnie, żeby każdy uwierzył. Ilu ich przyjdzie, tylu ich przyjmie. Ale zobaczcie, liczymy się bardziej z Bogiem i Jego wolą niż z tym, czego chce człowiek, prawda? Jeśli więc to, co chce od nas człowiek, czy być może to, co my sami chcemy, jeśli to jest sprzeczne z Bożą wolą, to bojaźń Boża sprawia, że chcemy być Jemu posłuszni, że chcemy ugiąć się pod Jego wolą i powiedzieć Boże, Ty tego chcesz, to jest Twoja wola i ja w tej sytuacji nie, nie mogę postąpić inaczej. Za bardzo, za bardzo mam wielką bojaźń przed tobą, żeby zgrzeszyć przeciwko tobie. Choćby cały świat mówił naokoło. Musisz to zrobić! To powinieneś zrobić! Musisz to zrobić! To powiemy nie. Jeśli bojaźń Boża, jeśli wola Boża mówi nie, to my powiemy nie. Bo boimy się bardziej Boga niż ludzi. Tak i tutaj w tym fragmencie. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się, bójcie się raczej tego! który jest sędzią sprawiedliwym, Bogiem sprawiedliwym, który jedynie potrafi, właśnie jest największy, bo tylko on potrafi i może osądzić człowieka. Tylko on potrafi nasądzić ostatecznym i ma do tego uprawnienia, żeby osądzić ludzkość. Dlatego jego się bójcie. On jest o wiele większy, mówi tak jakby ten fragment. On jest o wiele większy, o wiele ważniejszy. Raczej jego się bójcie. I widzimy to w dziejach apostolskich. Uczniowie stają przed radą, jacyś tacy nieuczeni, jacyś tacy nieszczególni. Mówi, mówią, musimy się bardziej słuchać Boga niż ludzi. Możecie nas tutaj bić, możecie nas tutaj karać, ale my nie przestaniemy. Nie przestaniemy o nim mówić, bo musimy bardziej bać się Jego niż ludzi. To jest to, co jest wyższe. Czy oni się nie bali? Nie wiem, jak, co było działo w ich sercu, ale oni widzieli... Oni wiedzieli, musimy bać się bardziej Boga niż ludzi, cokolwiek się stanie. Nie wiem, czy mieliście taką sytuację, że byliście w sytuacji, gdzie zaczęliście się bać przed konsekwencjami, co się stanie, co się stanie. Miałem taką sytuację, że rzeczywiście się obawiałem, co się stanie. Nie chcę wchodzić szczegóły, co, co będzie, co, co ci ludzie zrobią, ale wiedziałem, mimo że nawet jakoś taki, taki mam obawy przed nimi, powiedziałem, Boże, nie, muszę tu zostać przy Twojej woli, ile, nawet jak będzie mi to kosztować nawet jak będę miał problemy. Muszę zostać przy Twojej woli. Muszę zostać w Twojej woli. Dokąd pójdziemy? Tylko Ty masz słowa żywota, powiedział apostoł Piotr do Pana Jezusa. Wracając do listu do Filipian, drugiego rozdziału wersetów 12-13, to widzimy, że z tej bojaźni Bożej coś wynika. I że jest powód dla tej bojaźni, bardzo ważny. W Filipian drugim rozdziale pod koniec dwunastego wersetu czytamy właśnie te słowa z bojaźnią i drżeniem zbawienie swoje sprawujcie i dalej uzasadnienie. Albowiem, czyli dlaczego? Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie. Co to znaczy, że Bóg według swojej woli, według swojego upodobania sprawia w nas i chcenie, i wykonanie? Czy to znaczy, że jesteśmy takimi robocikami i Bóg automatycznie namisteruje steruje? Nie chce mi się czegoś, no to widocznie Bóg nie dał mi chcenia. Chce mi się coś, o, to Bóg dał mi chcenie i dlatego chce mi się i dlatego chcę, chcę tego i zrobię to i jest zrobione. O to nie chodzi. Skąd to wiemy? Bóg chce, abyśmy żyli świętym życiem. Bóg mówi, bądźcie święci, bo ja jestem święty. W pierwszym mieście znajdujemy takie słowa, które mówią, że jeśli ktoś mieszka w Nim, mieszka w Jezusie, powinien żyć tak jak On. Czyli to jest wolą Bożą. Wolą Bożą dla naszego życia. To, to czego chce Bóg, jest to definitywnie Jego wolą, to jest, żebyśmy żyli świętym życiem. Natomiast wiemy, że upadamy, mimo pragnień właściwych, które powinny być w nas, mimo bojaźni Bożej, mimo tego, że pragniemy żyć życiem świętym, a jednak zdarza nam się upaść. I wtedy wiemy, że, że możemy, możemy z drzeniem i z bojaźnią przyjść do Boga i prosić Go, Panie wybacz mi, Panie wybacz mi. Nie, nie, chcę tego, nie, chcę tak, nie chcę tego robić. Żałuję tego i porzucam to. Nie chcę tego. Zdarza nam się coś takiego. Ale jeśli nam się to zdarza, to znaczy to, że Bóg nie manipuluje całego naszego chcenia. Że po prostu, no, no bo jednak zdarza się, że zrzeszymy. Gdybyśmy, gdyby całe nasze chcenie non-stop, stuprocentowo. Było od Boga dawane, to On by stale chciał, żebyśmy nigdy nie grzeszyli, prawda? Co, co, więc, co to znaczy, jeśli tak nie jest? Jeśli nie jest więc tak, że jesteśmy robocikami, którymi automatycznie steruje, to co to znaczy? Bo przecież coś to znaczy. Bóg daje nam chcenie i wykonanie jest tutaj napisane. Co to znaczy? Chciałbym dać dwa przykłady z Pisma, bo Bóg, to znaczy, że Bóg chce użyć nas do realizacji swoich planów i może to zrobić i zechce to zrobić, jeśli my będziemy żyli z drżeniem i bojaźnią przed nim. Jeszcze taki przykład, najpierw krótko Ozeasza 11,1, tam jest takie proroctwo, księga Ozeasza, 11 rozdział i pierwszy werset. Gdy Izrael był młody, pokochałem go i z Egiptu powołałem mojego syna. Kiedy czytamy kontekst tego tego, no, tego tego zapisu, to patrzymy tak naprawdę wstecz i patrzymy na ten czas, kiedy Izrael został wyprowadzony dosłownie z niewoli egipskiej. Ale jest tutaj... Coś takiego jak drugie dno, bo ten fragment dosłownie mówi rzeczywiście o Izraelu, o dosłownym Izraelu, który dosłownie został wyprowadzony z niewoli egipskiej. Sięga wstecz. Natomiast równocześnie jest tutaj jakby drugie dno, takie proroctwo i wypełnia się ono w Mateusza 2,15. Jeśli zerkniemy do księgi Mateusza, do Ewangelii Mateusza, drugiego rozdziału,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 który zostaje przekazywany właśnie w taki sposób Józefowi. We śnie, w środku nocy, wstań, do dzieła, ruszaj, wstań. Dalej mamy w XIV wieście zapis, że Józef jest posłuszny. Nie tylko, że jest posłuszny, jest oczywiście natychmiast posłuszny. Wstał więc, wziął dzieci oraz matkę jego w nocy, i udał się do Egiptu. I w wersje 15 widzimy, że tak wypełnia się proroctwo, które, tak jak mówiliśmy, czytaliśmy przed chwilą, odnośnie syna, odnośnie Jezusa, Mesjasza, Zbawiciela naszego Chrystusa, jest napisane, aby się spełniło, co powiedział Pan przez proroka mówiącego z Egiptu wezwałem syna mego. I wiemy, że jakiś czas później, Jezus zostaje, zostaje no, są z powrotem w Izraelu, są w Nazarecie. tak. Też można o tym dużo mówić w Nazarecie, a więc wszyscy powierzchownie oceniają sytuację. Mówią, z Nazaretu przecież Mesjasz z Betlejem przyjdzie. A nikt nie sprawdza, a nikt nie pyta. A gdzie się urodziłeś? Żaden falze już go nie pyta. Słuchaj, a gdzie tak naprawdę ty się urodziłeś? Z Nazaretu? No jak to z Nazaretu? Każdy wie, że z Nazaretu Mesjasz nie przyjdzie. Ale to osobny temat. Natomiast tu widzimy, że jest taka kombinacja. Józef dostaje te przesłanie od Pana Boga i wiemy, że, że, że no mamy dysponujemy tą tą decyzją. Wiemy, że czasami są rzeczy trudne. Wiemy, że czasami coś jest Bożą wolą, jest to trudna sprawa. Oczywiście tutaj przesłanie jest bardzo, takie bardzo silne i tutaj no, można powiedzieć, dobrze, on nawet z samego strachu być może mógłby to zrobić. Tak. ale powiedzmy sobie szczerze, on mógłby też po prostu przestraszyć się i na przykład, nie wiem, powiedzieć, ale w w Egipcie sytuacja polityczna jest troszkę niestabilna, to może ja do Asyrii lepiej ucieknę. Panie, zrobię to, co mówisz, ale z Egiptem to nie wiem, czy to dobry pomysł. Ja ucieknę do Asyrii, o. Ale natychmiast, już to robię. Albo mógłby z Panem Bogiem dyskutować, powiedzieć, no... Ale teraz no w nocy tu widzę Maria wykończona, yy, tak z Jezuskiem tutaj sobie leżą i sytuacja taka, o, dopiero co się położyli i teraz będę ich budził, będę ich zrywał. Poczekam do rana i, i powiem im, słuchajcie, może Maria nie uwierzy, muszę jej wytłumaczyć, tak, a tak było rzeczywiście, naprawdę. no Anioł mi się okazał pański i takie przesłanie było. Yy, i wiesz, i po śniadaniu wyruszymy. Ale nie, przesłanie było, wstań! Zrób to natychmiast, wstań, wstawaj, sługo Boże, i uciekaj, rób to natychmiast. Wstań. I on rzeczywiście w nocy zrywa swoją żonę, zrywa swojego synka czy jej synka i uciekają. Uciekają. Jest posłuszny. I w ten sposób czytamy w piętnastym wersecie, że proroctwo się wypełnia. Prawda? Ale co by było, gdyby Józef spanikował? Co by było, gdyby Józef się nie posłuchał? Wiecie, co by było? Oczywiście Bóg wiedział, że on to zrobił. Bóg wszystko wie. Natomiast gdyby tak było, że on by tego nie zrobił, to sytuacja by nabrała taki obrót, że Jezus i tak wylądowałby w Egipcie i tak został sprowadzony z powrotem, że Bóg użyłby jakiegoś innego sposobu i tak sprowadziłby go w to miejsce. Po prostu o tym mówi i ono się wypełni. Bóg wypełni swoje plany. Nawet jeśli człowiek będzie nieposłuszny, to Bóg weźmie cokolwiek innego i załatwi to. Ale pytanie, czy my będziemy tymi narzędziami, które on będzie mógł użyć, wypełniać swojego planu. Józefie, czy będziesz mi posłuszny, mówi Bóg. Józefie, czy ty z bojaźnią i zadrżeniem natychmiast wykonasz wszystko to, co powiedziałem, bez wymówek? To jest bojaźń Boże. Będziesz się słuchał Pana Boga swego. Będziesz się słuchał Pana Boga swego, a nie ciała swego lub, nie wiem, człowieka z boku. Prawda? I Bóg chciał wypełnić swój plan i wypełnił. To jest dla nas przykład do naśladowania. Nie czekajmy. Nie dyskutujmy z Panem Bogiem. Ale po prostu bądźmy mu ulegli, bo Posłusznie, on wie, co dla nas jest dobre. I on wie, przede wszystkim wie, jak Boże, plan ma się go wypełnić. jego plan ma się wypełnić. I powinniśmy mieć to pragnienie. Boże, chcę, żeby Twój plan się wypełnił. Panie, nie musisz błogosławić moich planów, ale daj, żebym dostrzegł, jak mogę. Być w Twoich błogosławionych planach. Jak mogę zobaczyć, co Ty błogosławisz, żebym ja w tym był, żebym się załapał i nie ominął tego, żebym się nie minął z Twoją wolą. To powinno być w naszych sercach. Skoczmy jeszcze do pierwszej Księgi Mojżeszowej, czwartego rozdziału, bo tam mamy rzeczywiście sytuację awaryjną, gdzie potrzeba planu B. Plan A nie wypalił, ale plan B już jest w gotowości. Pan Bóg zadbał o plan B. Pan Bóg zadbał o plan B. Pan Bóg zadba o kozła dla zamiast Izaaka. Pan Bóg zadba. I gdy spojrzymy do pierwszej Księgi Mojżeszowej, czwartego rozdziału, to w wersecie 8 do 10, od ósmego do dziesiątego czytamy o pierwszym morderstwie w dziejach ludzkości. I czytamy tak. Potem rzekł Kain do brata swego Abla, wyjdźmy na pole. A gdy byli na polu, rzucił się Kain na brata swego Abla i zabił go. Wtedy rzekł pan do Kaina, gdzie jest twój brat Abel? A on odpowiedział, nie wiem, czyż jestem stróżem brata mego? I rzekł, Cóżeś to uczynił? Głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi. Co to za głos? który woła z ziemi. Co to jest? O co tu chodzi? To jest głos sprawiedliwego. Sprawiedliwego Abla. Tak? Jezus o tym mówi w innym miejscu. Mówi do, do, do, do potomków, którzy dalej żyją w swoich grzechach. Mówi, wy jesteście tak jakby współwinni tej, tej krwi. Tak? Tego sprawiedli tych sprawiedliwych. Aż poza Zachariasza. Gdzie problem? Otóż no mamy tego Kaina, mamy tego Abla, ale wiemy, że linia genealogiczna Pana Jezusa, jego przodkowie, Mateusza I rozdział przykładowo, to muszą być sprawiedliwi, to muszą być uświęceni, to muszą być ludzie, którzy stoją przed Bogiem, którzy są przez Niego odkupieni. No, ale nie ma. Został tylko Kain. Kain ucieka. Kain nie jest kandydatem najwyraźniej na sprawiedliwego. No, ale... Kawałek dalej, w 25 wesecie czytamy takie słowa. I obcował Adam jeszcze raz z żoną swoją, a ona urodziła syna i dała mu imię Set, mówiąc Bóg dał mi innego potomka zamiast Abla, którego zabił Kain. I imię Set dokładnie to znaczy zastępstwo, zastąpiony, zastępstwo zamiast tamtego. I on rzeczywiście wszedł w tą lukę, kochani. Mamy go w genealogii Pana Jezusa, nie na darmo. On wszedł w tą lukę, którą, tak jakby, która powstała, kiedy, kiedy, Abel umarł, wtedy Seth pojawił się. Jako zastępstwo. I Bóg wypełnił swój plan. Tak po prostu. I może jeszcze jeden przykład. Księga Estery, czwarty rozdział. Bardzo, bardzo, e, lubię tą księgę, wiecie, bo ten, ten, jakby ten, ten człowiek, który, który, ten sługa Boży, który jest w tej księdze opisany, on bardzo, tak, chciałbym się z nim spotkać, porozmawiać z nim, wiecie? Będzie okazja. Obym wytrwał i będzie okazja wtedy. Będziemy siedzieć przy stole, z Abrahamem, Zakiem, Jakubem, i myślę, że wtedy go zapytam. Mordochaj, jak to było? Pamiętasz to? Weź mi opowiedz. Ja, wiem, no, czytałem o tobie, nie? Ale powiedz mi więcej. A bałeś się, jak to było? Jak Estera wtedy tak zareagowała, jak to, co ty myślałeś? Jak Cię Duch Boże wypełnił? Jak to było? Powiedz mi. W księdze stery, kiedy skoczymy do czwartego rozdziału, nie wiem, czy kto, kto jak dobrze zna tą księgę, może tak krótko postaram się opowiedzieć, co stało się, co było przedtem. No, była taka sytuacja, że ten Mordochaj, ten Żyd wierzący, bogobojny człowiek służył na pałacu króla Pogańskiego. Żydzi byli wtedy no, w niewoli i on tam służył właśnie u tego, tego, tego króla, był jego urzędnikiem. No i był tam taki człowiek, który był bardzo ambitny, nazywał się Haman i on koniecznie chciał, właśnie być jak najbardziej wyweszczony. Naj żeby król go uznał, że on jest taki szczególny, że miał karierę zrobić. To, to było, bardzo go interesowało. I chciał oczywiście uznania od ludzi. Chciał chwały wręcz od ludzi. I tak była taka sytuacja, że, że był taki nakaz, że wszyscy w zamku muszą mu się kłaniać. Wszyscy w pałacu muszą mu się kłaniać. A Murdochaj stwierdził, że ja nie będę mu się kłaniał, ja tylko Bogu się będę kłaniał. A no w bojaźni Bożej powiedział nie. I po prostu była taka sytuacja, że może wam też się czasami zdarza coś takiego, że gdzieś tam ludzie z boku powiedzieli o tym Hamanowie, bo on tego nawet nie zauważył, ale ludzie z boku powiedzieli, ty, so, wiesz co, ten, on się nie kłania. Bo byli ciekawi, co, jak on zareaguje, ten Mordochaj. Tak może być w naszym życiu. Ludzie się patrzą na nasze życie mówią, a ciekawy, jak on zareaguje, taki, taki wierzący, nie? A zobaczymy, jak to się stanie, jak on zareaguje, czy on fason zachowa, nie? W takiej trudnej sytuacji. I no, widzimy, że właśnie sytuacja jest dramatyczna, bo Haman no, chce się zemścić. I to nie tylko na Hamanie, ale na wszystkich Żydach. To, co dzieje się jeszcze z boku, to jest taka sytuacja, że Estera, ona jest, no, Mordocha ją wychowuje, on jest jej wujkiem i ona trafia na, na, na, właśnie też do pałacu, zostaje żoną króla. I jest bardzo piękna, zostaje żoną króla, ale nikt nie wie, że ona jest Żydówką. To jest ukryte. Mordochaj mówi do niej, nie mów ty o tym nikomu, nie wolno, nie, wolno, nie mów. Ona nie mówi, jest posłuszna swojemu wujowi, on ją dobrze wychowuje. I dochodzi do tego takiego momentu, że, że, że Haman mówi, ja chcę zniszczyć wszystkich Żydów i z królem się omawia. Wiecie, to później w historii się powtarza, w XX wieku się nawet powtarza, wiesz co królu, mówi Haman, jest taki lud, on cię nienawidzi i tak dalej, ale rozprawmy się z nim, naprawdę. To jest lud bardzo buntowniczy wśród wszystkich twoich ludów, nad którymi sprawujesz władzę. Ja to załatwię, słuchaj, ja to załatwię i oni mają dużo kasy, dużo srebra. A że jeśli ty mi pozwolisz dać rozkaz, możesz zabić wszystkich wszystkich ludzi z tego ludu, to ja wtedy zadbam o to, że ta, całe te pieniądze tak wpłyną na, na koszt królestwa, na konto królestwa i będzie dobrze. No i król się zgadza. No i Haman daje rozkaz. Dnia tego i tego wszystkich Żydów zabić. Dnia tego i tego zabić. I wtedy jest tylko jeszcze, taka, jeszcze taki szczegół, który musimy znać. Estera, królowa, nie mogła po prostu tak, kiedy miała ochotę, stanąć sobie przed królem, bo, bo on tylko jakiś wzywał kogoś, kogoś mu przed nim stanąć. Chyba, że ktoś stanął przed nim i on wyciągnął berło w jego stronę. Jeśli nie wyciągnął berła w jego stronę, to znaczyło to zabić. Nawet choćby to była królowa. Także króla boi jej ząb, król ma zły humor, Estera by wystanęła przed nim, nie wyciągnie berła po niej. To wejdźmy z tą wiedzą w Estery, czwarty rozdział. Gdy Mordochaj dowiedział się o wszystkim, co się stało, rozdarł swoje szaty, odział się w wór i posypał popiołem. Poszedł do śródmieścia i wszczął donośny, a gorzki krzyk. Tak przyszedł przed Bramę Królewską, gdyż nie wolno było wejść do Bramy Królewskiej odzianemu w wór. A we wszystkich prowincjach, gdzie tylko dotarł rozkaz królewski i jego zarządzenie, nastała u Żydów wielka żałoba z postem i płaczem i biadaniem. Wór i popiół był posłaniem dla wielu. A gdy służebnice Estery i jej eunuchowie przyszli do niej i opowiedzieli jej o tym, Królowa bardzo się przestraszyła i posłała szaty, aby odziano w nie Mordochaja i zdjęto z niego wór, lecz on ich nie przyjął. Wtedy Estera przywołała Hatacha, jednego ze eunuchów króla, którego on jej oddał do posługiwania i kazała mu pójść do Mordochaja dowiedzieć się, co to ma znaczyć i po co to. Hatach poszedł do Mordochaja na plac miejski leżący przed Bramą Królewską. Mordochaj wszystko mu opowiedział, co go spotkało, oraz podał mu kwotę pieniężną, jaką Haman obiecał wpłacić do skarbców króla, gdy wytępi Żydów. Dał mu też odpis zarządzenia prawnego wydanego w Suzie w sprawie ich wytracenia, aby pokazał go Esterze, by jej o tym donieść i polecić jej, aby poszła do króla błagać go o zmiłowanie i aby wstawiła się u niego za swoim ludem. A gdy Hatach odszedł i przekazał Esterze słowa Mordochaja, odpowiedziała Estera Hatachowi –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 Estera się boi. Boi się, że król nie wyciągnie berła w jej stronę, kiedy stawi się przed nim, żeby jakoś stawić się ze swoim ludem. Boi się tego. I teraz Mordochaj mówi tak. Gdy ono oznajmił Mordochajowi słowa Estery, przekazał Mordochaj Esterze taką odpowiedź. Nie wyobrażaj sobie, że ty jedna spośród wszystkich Żydów ocalajesz dlatego, że jesteś w pałacu królewskim. Bo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, Ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skąd inąd. Lecz ty i dom twojego ojca zginiecie. Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas, jak obecny. Rozumiemy? Także on mówi do niej, słuchaj, działaj dziewczyno działaj, może dlatego jesteś na tej pozycji, ale nie myśl po pierwsze, że ty przeżyjesz, jeśli nie będziesz Bogu posłuszna i po drugie, Bóg i tak załatwi to jakoś. Bóg chroni swój lud. Nie mam wątpliwości, mówi Mordochaj. Bóg skąd inąd przyjdzie po, pomoc? I tak to załatwi. Natomiast ty uważaj, bądź posłuszna, bo być może Bóg ciebie chce użyć, żeby wypełnić swój plan. Bój się Boga. zastępstwo. Bójmy się tego, kochani, tego, że Bóg powie, nie jestem w stanie Cię użyć. Muszę wziąć kogoś innego, bo do tego zadania po prostu brak ci bojaźni Bożej. Musimy bać się tego i chcijmy tego. Ludzie są, różne ludzie mają podejścia i wiecie, ludzie wierzący czasami też mają różne myślenia o Panu Bogu. I myślą, że Bóg po prostu, wiecie, jest... Już teraz mówię skrajnie, powiem skrajnie, tak? Widziałem gdzieś, wczoraj się dzieliłem tym krótko. widziałem gdzieś tam taki, taki, takie slajdy, taki, jakieś gdzieś w internecie. Bóg marzy o tobie. Bóg tęskni za tobą. Bóg no, pragnie ciebie ponad wszystko. I Bóg rzeczywiście czeka na każdego grzesznika, wypatruje, pragnie, żeby każdy grzesznik przyszedł w pokucie i został zbawiony. Ale to nie jest tak, że wiecie, że Bóg jak taki no, no biedny, taki jak zakochany i biedny i On nie wie, co zrobić bez nas, bo sobie biedaczek nie poradzi i będzie tylko siedział i płakał. Tak też nie jest, to jest kłamstwo. I dlatego musimy uważać, że jeśli Bóg nawiedza nas, jeśli Bóg mówi nas, pójdź do nas, pójdź tam, posłuchaj się mnie, zrób to. Czasami ludzie mówią, wiecie, klasyka, ale to jest tylko jeden werset, a to jest tylko jeden rozdział. Nie? Ale być może to jest ten rozdział, przy którym nie chcemy się ugiąć. Być może to jest ten werset, przy którym my kapitulujemy, mówimy, nie, nie, moment. wszystko inne to tak, ale to za bardzo dotyka mojego życia. Bójmy się Boga. I kończyć, zakończę listem do Efezjan, drugim rozdziałem, dziesiątym wersetem. Myślę, że on jakby mówi o czymś, czymś podobnym, być myślę, że o tym samym nawet. Może przeczytam list do Efezjan, drugi rozdział od wersetu 8 do 10. Ale chodzi mi o końcówkę tego, tego dziesiątego wersetu. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was, Boże to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Co to znaczy? Dla mnie brzmi to tak, wiecie, jak grzyby w lesie. Nie wiem, kto zbiera grzyby. Idziesz do lasu i, i tak, i wyznaczasz, i decydujesz, za tym drzewem będzie grzyb. Nie. Idziesz do lasu i szukasz grzybów. Gdzie one są? Tu jest jeden, bam, patrz tam, pod krzakiem, bum. mi się trudzisz, schylasz się, szukasz, tak? W niebezpieczeństwie przed kreszczami. No i właśnie, i tak podobnie jest tutaj, zobaczcie, tak jakby z nami. Bóg przeznaczył nas do tych uczynków, abyśmy w nich chodzili, tak jakbyśmy je łapali jak grzyby w tym lesie. One wszystkie, One Bóg wszystko przygotował. On nam, dał nam właściwe miejsca. My mówimy, nie, jak ja bym był tam, jakbym był w tej innej sytuacji. To tak, to wtedy to tak. Ten to ma łatwiej. Ale Pan Bóg wie, jacy jesteśmy, tak wie, gdzie nas trzeba postawić, jak nas trzeba formować, czego nam potrzeba, jak nas wzmocnić, jak nas pocieszyć, żebyśmy mogli tam, gdzie jesteśmy, wykonać jego, część jego planu. I być tym, jak te puzle, wiecie, tym jednym, a ten jeden brakuje i tam go wepchniesz. I Pan Bóg te puzle wpycha w to miejsce. Ty, ty jesteś tym, którego tu brakuje i tu cię wpycha. Obyśmy w nich chodzili, przyjaciele, bracia i siostry. Pomódlmy się, powstańmy, podziękujmy Panu Bogu. Panie Boże, chcemy Ci podziękować, Panie, za Biblię, która, za Słowo Boże, Panie. Nie za słowa moje czy kogoś innego, Panie, ale za Twoje Słowo. Ono jest autorytetem. Nie człowiek, nie ja, nie ktoś tam, nie jakiś apostoł czy nie wiadomo kto, ale Ty jesteś autorytetem, Panie. Ty jesteś tym królem, przed którym naprawdę chcemy w bojaźni chodzić, chcemy naprawdę bać się Ciebie, tak jak słowo Twoje mówi, nie uciekać przed Tobą jak Jonasz, nie chować się przed Tobą, ale iść za Tobą, Panie, iść za Tobą i, i wiedzieć, że Ty nawet kiedy smagasz, nawet kiedy jest trudno, to miłujesz swoje sługi. Jak mi tego brak, jak trudno czasami, w chwili trudnej, Panie, żeby ufać, żeby trzymać się, żeby myśleć, Panie, chcę Ci być posłuszny. Chcemy Ci być posłuszni. Panie, pomóż nam. Pani Jezu, prosimy Ciebie zawsze, w każdej chwili o chcenie i wykonanie. Panie, żeby nasze serca były w takiej bojaźni, takie gotowe do tego, żeby przyjąć od Ciebie każdą komendę, każdy rozkaz, wszystko, co powiesz. Panie, bądź uwielbiony i błogosław, Panie, Twój lud. Amen. Amen.